Dobry, witam wszystkich. Witam Panią Mecenas, Panią Skarbnik, Pana Burmistrza, Witam Panie Panów Radnych, Witam Panią Sylwię, Witam Panów niewielką. E, stwierdzam kworum, prawomocność dzisiejszych obrad otwieram 67. sesję Rady Miejskiej w Kowarach dnia 24 kwietnia 2014 roku.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 o nadanie tytułów honorowych obywatel miasta Kowary. Punkt ósmy. Sprawy różne. Punkt dziewiąty. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok. Punkt dziesiąty. Zamknięcie sesji. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę. Potem pod głosowanie. Kto z planów, panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to sprawozdanie burmistrza miasta Kowale z działalności między sesjami. Proszę bardzo. Sprawozdanie, Państwo otrzymają. Proszę bardzo, Pani Aja. Panie burmistrzu, ja mam trzy pytania. Ym, odnośnie 31 marca 2014 roku spotkanie w sprawie środków europejskich w ramach zintegrowanej. również 9 kwietnia nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, takie, którego prezes poinformował o wypłacie odszkodowań dla właścicieli działek w Szklaskiej Porębie oraz udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników stacji sportu zimowych i paralotniarstwa. Proszę bardzo. De parte de nada, eh parte Niedostępność, tutaj ze strony zarządu, a w szczególności pełniącego obowiązki prezesa tego zarządu. Pan nam przedstawia, ja faktycznie jestem bardzo zdziwiony, jest Pan praktycznie obecny na każdym posiedzeniu, a, a powiedzmy, wyciąga się takie rzeczy, i w chwili trzeba będzie obdzielić tym prezentem wszystkie chwile, bo jesteśmy w tej spółce i, i uważam to za. Trzeba byłoby radykalnie jakieś chyba działania podjąć w tej kwestii, bo jeżeli powiedzmy osoba pełniąca funkcję prezesa nie spełnia się, a już było ich kilku, w związku z trzeba pomyśleć, może trzeba byłoby zmienić powiedzmy tą osobę na tym stanowisku. Dziękuję. dróg w naszym mieście. Poza tym komisje zapoznały się z raportem od firmy złożonej stałe za rok 2013. Odbyło się spotkanie z Panem Prezesem KSWiK. Tematem spotkania były głównie przyłącza kanalizacyjne na, na terenie naszego miasta. 3 kwietnia odbyła się Komisja Ładu i Porządku Publicznego. Tematem posiedzenia Komisji było zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Kowary, omówienie zagadnienia dotyczącego psów e, na terenie miasta oraz dyskusja na temat uzyskania środków finansowych na dodatkowe służby policji e, w okresie letnim w Kowarach. 3 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem było mówienie protokołu o kontrolni prowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 18 marca odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu, Służby Rolnictwa oraz Gospodarki Komunalnej. Tematem posiedzenia Komisji były problemy mieszkańców Kowal. 24 kwietnia. Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu. Tematem posiedzenia Komisji było omówienie projektu uchwały e, zmian w budżecie e, na dzisiejszą sesję. To tyle odnośnie posiedzeń Komisji. Może ktoś z Państwa ma pytania? Proszę, nie widzę. Przechodzimy do punktu piątego. Jest to informacja przedstawiciela gminy Kowal w związku związków Milka Proszę bardzo Pani Kamilu, czy coś zdarzyło się związku Milka Arkonoski to a teď Pytania i interpelacje. Jako pierwszy chciałbym e, poprosić Pana Burmistrza e, po raz drugi o odpowiedź na interpelację, która była złożona na poprzedniej sesji, a dotyczyła e, Centrum Wczesnej profilaktyki Zdrowotnej. To jest, e, to jest przebudowy bylego budynku PTH. Ja zwracałem się tam z konkretnymi pytaniami. <śmiech> Pan Burmistrz odpowiedział mi pismem, jednakże nie odniósł się do wszystkich pytań, dlatego prosiłbym o uzupełnienie i odpowiedź na pytania, które dotyczyły e, zwłaszcza samego projektu. E, ponad, e, do, jakby przekazując radny odkryć Pana Burmistrza, e, chciałbym przekazać, że z informacji Pana Burmistrza Dowiadujemy się, iż jedna lampa, która została tam postawiona, kosztowała 2313 zł. Nasowała mi się smutna refleksja, taka kojarząca mi się z filmami świętej pamięci Pana Bareiny, że możemy powiedzieć, że mamy możliwość wykazania oszczędności. Na energii elektrycznej, bo jeżeli tych lamp mamy 14, aby nosi świeciły 3, to będziemy mogli na 9 wykazywać czy na 10 oszczędność. Pan eee, burmistrz tu dodał, że przeniesienie bramy będzie się bezkosztowo. Mam nadzieję, że nie wiem, kto tego w ten sposób dokona zgodnie z przepisami, zwłaszcza dotyczącymi przepisów budowlanych. Jeszcze raz proszę Panie Burmistrzu odpowiedź na pozostałe pytania, które zadałem na poprzedniej sesji. To tyle z mojej strony. Proszę bardzo. Proszę Pani Zosie. Proszę bardzo, ale bym prosił o odpowiedź na piśmie. Ale jak Pan Burmistrz chce dzisiaj odpowiedzieć, proszę przejść. I uh said, -huh. Zaprojektowania na przykład domku jednorodzinnego, ten prywatny inspektor, sprzeda, czy prywatny inwestor daje wskazówki projektantowi, co by chciał, czego by nie chciał, i projektant to projektuje według obowiązujących przepisów. Z... Odnośnie samego oświetlenia to mogę powiedzieć tyle, że z tego, co udało mi się dowiedzieć, a ja nie jestem projektantem, dowiedziałem się od kompetentnej osoby, to na takim obiekcie odległość. Jednej, jednego punktu świetnego od drugiego to jest 30 metrów, a nie 3,5. Dlatego moim zdaniem ustawienie tych lamp w takiej ilości to jest niestety, ale marnotrawienie pieniędzy publicznych. Bo jeżeli tych lamp by tam stanęło zgodnie z przepisami 4, a nie 14, czy 9, a nie 14, trzeba by dokładnie to przemierzyć, to w budżecie miasta to jest koszt 20 tysięcy złotych. Te lampy, jak znam życie, na pewno nie będą włączone w liczbie całej, tylko będą zaświecone, tak jak część oświetlenia, które mamy w ciągu na przykład ulicy 1 maja. Ponadto, wiem, że musi być w Urzędzie osoba kompetentna i taka na pewno jest, która ma piesze nad projektami i która w trakcie w trakcie, kiedy jest coś projektowane, to powinna uzgadniać pewne rzeczy tak, jak to powinno być zgodnie ze sztuką budowlaną i wskazywać to, co miasto by sobie e, zgodnie ze sztuką przede wszystkim budowlaną życzyło. My nie możemy powiedzieć w tej chwili, że my zrealizowaliśmy koncepcję architekta. Architekt powinien zrealizować koncepcję miasta, a nie miasto zrealizować koncepcję architekta. Dlatego nie zgadzam się z tym, co Pan Burmistrz powiedział. I jeszcze raz e, powtarzam swoją prośbę. Proszę na piśmie o odpowiedź, kto e, z ramienia gminy odpowiedzialne był za przyjęcie tego projektu do realizacji. Dziękuję bardzo. Pan Paweł prosił o głos. Tak, Panie Burmistrzu ja chciałem Pana Burmistrza poinformować w kwestii ogólnej, że Radni Rady Miejskiej zawsze przy projektowaniu z miasta kierują się potrzebami mieszkańców Gracias. Ciekawo. Wówczas Pan Burmistrz stwierdził, że nie może tych środków ruszyć, bo musi wykupywać grunty od rolników pod drogę. I chciałam się dowiedzieć, czy będzie Pan wykupywał te grunty? Proszę? Czy będzie Pan te grunty wykupywał pod drogę od tak. rolników? Będziemy. Płynęły dwa wnioski. otrzymała kwotę, od której e, Taką informację zyskałam telefonicznie po, e, po rozmowie z Panią, która mi powiedziała, że, że po prostu tych pieniędzy nie otrzymałem. Wszystkie gminy wokół nas zostały. Mysłakowice, Mysłkowice, Lubawka, Panie proszę o naprawę. Ja myślę, że należy się zastanowić nad tym, czy utrzymać w dalszym ciągu te, te elementy, które są bezpieczne, notorycznie niszczone, notorycznie dewastowane. Być może trzeba poszukać jakiegoś innego rozwiązania, które pozwoli nam zachować i piękne skwerki, i bezpieczeństwo... Yy... Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja że tak powiem w związku z tym, co Pan Burmistrz powiedział, że na bieżąco, żeby zadać pewne sprawy, to ja chciałem zadać pytanie. Dnia 20 marca między godziną 12 a godziną 13 zostało skoszone drzewko. Pierwsze, które znajduje się na ulicy 1 maja od, od, od, od Kościoła. Ja dozwoniłem się zaraz po tym fakcie do Pana Sekretarza, bo on ode mnie odebrał telefon i poprosiłem go o interwencję, ponieważ on to mógł uczynić. Ja nie bardzo się skontaktował e, ze strażakami, żeby tam to zabezpieczyli. Chciałem się zapytać Panie Burmistrzu, czy, czy jest nadzieja, że to drzewko kupimy w najbliższej czasie i posadzimy w tym miejscu, w którym ono było i czy ma czy, ma, czy może jednak ktoś przekazał jakąś informację, kto, że tak powiem, skasował to drzewo w tym miejscu. Może Pan Górnicz ma taką informację, bo ja nie... Ja nie, ja po prostu na ten fakt, że tak powiem, ten fakt zastałem już leżący, czyli w południu, kiedy nikogo przy tym nie było Ja też and Rzecznie z tej strony mieszkańcy ale alarmują i zgłaszają mi, że oni wyrzucają najbardziej, zaświetlają rzekę. Są to mieszkańcy budynku Szulca Danińskiego. tylko dodam tyle, że to, co Pan mówił, to chodzi powiedział odnośnie przystanku na ulicy przy Alei Gielniaka, to powiem, że jestem też przeciwko temu, żeby to ponownie oszlić. ten przystanek. Eee, I powiem Państwu, tym, którzy nie byli w tamtej kadencji w Radzie, że mam smutną satysfakcję, bo byłem wśród tych nielicznych radnych, którzy w tamtej kadencji mówili, że w Kowarach nie przetrwa taki przystanek i mówił, że niestety, ale dla społeczeństwa w naszym mieście to sprawić, się może tylko przystanek gulowany, taki porządnie zrobiony i pamiętam swoje słowa, jak to mówiłem na sesji, żebyśmy tego przystanku nie kupowali, bo on się tam nie sprawić. To tyle odnośnie przystanku. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Panie Zbyszku, proszę o uwagę. Wznawiam porządek obrad 67 sesji. Jesteśmy w punkcie 7, który jest powołanie zespołu opiniującego wnioski burmistrza miasta Kowary o nadanie tytułu konarowych Obywatel miasta Kowary. Z mojej strony ja proponuję, żeby to było tak jak poprzednio w zespole opiniującym wnioski byli Wszyscy przewodniczący komisji, może ktoś z Państwa ma jakąś propozycję, albo chciałby dołączyć jeszcze do, do zespołu, to proszę bardzo. Nie widzę, potem pod głosowanie. Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby, aby w zespole odpłynął wnioski burmistrza Miasta Kowara o nadanie tytułów honorowych obywateli Miasta Kowary byli y, wszyscy członkowie stałych komisji. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Sprawy różne. Ja w sprawach różnych chciałbym przypomnieć i prosić o złożenie oświadczeń majątkowych i opraczanie e, Pani Sylwii ostatniego dnia e, miesiąca. Także proszę pamiętać, żeby się sprężyć i złożyć e, oświadczenia. Proszę Pan Paweł. Panie Burmistrzu, ja w sprawach różnych, w dwóch kwestiach. Po na sesji e, pytałem Pana Sekretarza, i Pana zastanawia... przy szkołów w ulicy Sienkiewicza, które są układami zdania. Widziany tam jak i rodzice z dziećmi chodzą po przeszkole. tamte oni powinni to zrobić się tak, tak. bo on jest naprawdę. Ja, ja, ja, zgadzam się z tylko że e, pozostałości, które. Element... samochód, gdzie nam jest zniszczyna, ponieważ to miejsce jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o e, przechodzące dzieci, tak po prostu prosiłabym, żeby to zostało. Już minęło 8 miesięcy, od momentu, by kiedy by był taki wypadek, kiedy dzisiejsze pandemii nie zostało to nadawiane. Więc prosiłabym, żeby... Jedno z to, to na znaczy, przyszłości, jeszcze teraz przed, przed wiosną, przed latem i czy może y, widzi Pan y, y, y, jakieś y, ludzi, którzy by no, posprzątali wokół okupie boic tak jak kiedyś w minionych latach. Jesteśmy po, po, po, jesteś po przeglądzie. with mm -hmm. więc nawet w sezonie letnim jest już ciemno. Natomiast no, wiemy, że po drugiej stronie ulicy Bielarskiej zrobił się taki mały zagajnik, w którym rzeczywiście przebywa dużo, nie powiem, że młodzieży, również starszych osób, pijących alkohol. Różnie to bywa. A tam nie wszystkie latarnie świecą. Podejrzewam, że jest to problem wymiany żarówek, ale no, to jest to jestem w tej chwili. To nie jest problem z Bielarskiej. Bo I mam jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu. Czy w MSR-ze można już działa ten punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych cały czas i można z niego korzystać, można przywozić różnego rodzaju odpady? Na razie jeszcze.